Pierwszy list Pawła do Koryntian, jedenasty rozdział. Czytamy od wiersza. i ja jestem nasz chrystusa, a was że nie się połączenia aby psychologicznie jest wielba i you mo A jego szuf 401 ludzi Bóg Straż Agostyczna co jestなら médi, a w i do ca albo ca ca albo ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca to ca jak gdyby była to A ca ca ca ca ca To ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca to ca ca na samym nie powinno nakrywać głowy, gdy jest i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo jest kobiety, kobieta mężczyzna. A nie jest samym, gdy jest kobieta, na ale kobieta nie przed względu Kobieta jest kobietą, kobieta nie jest kobietą. Kobieta na kobietą, ale kobieta Kobieta jest Znaczymy, jest to, jest? jest <laughs> <laughs> I w tym sensie, znaczy, my mamy też, bo za w tym jesteśmy. Mamy tutaj słucham. I to są się Możemy postępować, możemy tym, się to tego fermentu. Tak jak to się dzieje, to nie zamierzam odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Zmierzam tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, to, w sposób, w jaki myślę, że to jest pytanie, próbuję przekazać i podnieść swoje rozważenie i dyskusję, w której możemy się spotkać, podyskutować i później też zbierzemy te myśli, spróbujemy się rozważyć, co wiedziałem na ten temat to zobacz, niektóre z tych nie, które pochłonęło u siebie. Ale rozpoczynam od samego początku. Przyjrzę się do pierwszej części mojego starego i spójrzmy na tej do Wszystkie rozmowy w tym czasie, w tym czasie, w którym w zasadzie, w którym w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie, w w i to są ludzie, którzy są młodymi, którzy są młodymi, którzy są młodymi, którzy na bardzo zaciekawiony, że ona jest, je speaks, ripple, jest I co I in i wśród Zachowajcie się i rozmnażajcie się, i naddajcie się i czynią jako wolność pod na mnie, na nie i na się zwierzętami, które wam poruszają podziemne. Czyli to jest właśnie się na i to nie jest to zależne, na to, nie Co że to nie ma że jest bardzo to że to jest to W tym na to jest jest że to bardzo ważne, że że Póki nowego to nowe psa ponieważ który wyraźnie razie bo kto był nieproszny do było jak było psa które a to była główna, która się z tą jej śniżką powierzchnią gleby. ten był w który a co człowiek, informacji, to że to było w tym tym momencie, to było w tym to a więc tutaj, tym tytułie, czy nie ma O Podczas, gdy nawet pan był bez do człowieka, aby a tak, że jej miała mieć taką jako władza jej człowiek. to był i pomoc Zatrzymał Pan Bóg Wtedy Zatrzymał Pan Bóg Głębił Zatrzymał Człowieka Poświęcił Zatrzymał wyjął Jedną z jego szebę I wypełnił Człowiek to miejsce, A w szebę Które wyjął Z człowieka Ukształtował Pan Bóg Kobietę I zatrzymał Ją do człowieka wtedy rzekł Człowiek wszystko jest ośmiu, z kościołem i całem ciała mojego. Będzie ją nazywała mężatką, gdyż męża została wzięta. I tutaj nasi tłumacze próbują oddać tę jedność. A kobieta to isma. Bardzo podobne, tutaj mamy słowa, to jest ta, ta jedność pokazana, a jednocześnie odmiana płci. Natomiast to jest bardzo ważne, jest to jest co że to jest podczas wymiami. Na faktycznie Bóg uczynił mężczyznę i w życiu w tym mężczyznie było jakaś płacy, bo jakaś jakiś brak swego rodzaju. Uczyniał jakieś pomocy i Bóg uczynił Komisję dwa mężczyzny, aby była uczyna uzpełnieniem i w całych dół stanowiła, że są ale oni o którym czytamy, w tym mężczyzny poprzedł jego wzrost w do mężczyzny, aby mogli stanowić się w I tym sensie się na sprawozdanie mężczyzny, w że aby zaspokoić Jego popisania. Niestety, tutaj wspomina o tym, że Bóg uczynił kobiet z jednoczeństwem jego czułami, a w tym momencie, nie się na tym procesie w na To i dla mnie, aby zagasłanie do potrzeby, jest w stanie ją wykonować I teraz, co się dzieje, to, jest on jest zorganizowany jest zorganizowany jest zorganizowany jest zorganizowany jest zorganizowany jest jest zorganizowany jest zorganizowany jest zorganizowany jest zorganizowany jest zorganizowany jest jest zorganizowany jest zorganizowany jest zorganizowany jest jest jest Zostało się w ogóle, też ten sam, co was przypomniał, lepiej, że nic to że się teraz na później, niż i co mieli, kiedy byli w nie było w zamówieniu. Zawsze to Wysłuchiwał się w że I to figure, które opisywać. Są ludzie, którzy byli udziałem przed ich upadkiem, też w tym samym wyzwaniu. nie byli posłaniani z ale byli obliczeni z być to to, się w oboję, do posyłu, to jest nowe, że nie też wstrząsnął wstrząs To wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs do wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs wstrząs to wstrząs w to że w sobie tak w tym zmiany, to nie za chwilę liczyłem to W każdym razie, w razie, w się w razie, w razie, się razie, w razie, w na w razie, chcę razie, do razie, w tym że... że... to znaczy, wszelkiego że... rodzaju choroby i niełomności. i ludzie zaczynają pozyskać. Ten jest bardzo popularny, wliczając ludzie, żyją bardzo długotrwałe, ale się zaczynają z drugiej kapelami. nie w nieznane dotąd napięcia. To znaczy, że to rozdziału, który myślę jest tutaj kiedyś w naszym temacie. Zbog Bóg, zbog zbog do kuczynki zbog pojadzał do swoich zbog do zbog ojej zbog będziesz się dzieci. Mimo to Kumensowi twemu potrzebować czym będą pragnienia twoje, on będzie panował nad tobą. I tutaj następny, ale są zasadzie, że nie tego, to że jest, że jest, tak. tydzień, bo jest tutaj, że chcę odpocząć tego wiersza. Kumensowi twemu potrzebować czym będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. I to myślenie, <t auctionmesan> ?Eh, a hey to wyrażenie, pojawia się tylko w słowie porządku. w innych kontekstach. z nich, czyli dwóch z nich, się z kilkoma myślami, i tam, w tej chwili, tym Natomiast, to to tam czuję się to pragnienie. w ludzkiej, emocji, jest co jest jest w mówi do kobiety, <Inaudible> <inaudible> Ktoś to był swój dostępny swojemu a on by na Tobą panował. Takie z tego wiersza. się z nieruchomości, ale po pierwsze to jest mężczyzna urodziedzialne, dostarczanie wszelkich chłopców. Właściwie kobiety dochodzą w drogłej wywoższej które niektóre taką już lekko rodzą. Tak, że nie jest to dobre <w token thanks> To już jest to jest w No, że jest ]huh od innych, jest Czy to było takie, takie, łatwe małe w To jest dobre Jakkolwiek są pewne możliwości, towarzyszą wszystkim kobietom. Proszę. Bo tych nie w że że będą tworzyć porodowi kobiety pewne możliwości. Więc to w w tym I właśnie, że jest to że roczy, w tym, że jest ale to przejść w życiu Więc to jest uniwersalne? I tutaj to jest więc to jest uniwersalne. I byśmy mogli rozmawiać o tym, podyskutować, zastanowić się. No? I, I... tu jest ten element tego karmienia indywidualności w kobiecie. Ten element bycia bliżej by swojego męża. Kobiet w kontekście tego, co tak jest związane, to takie jest sobie trochę dziwne. A on będzie tułował. Jak mówię, zbliżamy do tego rozważenia. Przemyślenia, dyskusji. Spośród dzików, który nie tylko jak i w całym rozdziale, tego nie chce, nie są nie nie ale, jak to pada, ma w tym samym w samym w tym w a się nie uczy, to się nie dobrze, i w trzeba czytać. Owszem, że w tej masz panować. I to, w tym jest to tylko taka sama struktura, która to I nawet jest na to będzie, z którą uchwyt w funkcie i zrozumieniu panować. jak w z którzy mogą mają do takiego integralnego przykładu, internalnego to tego, że to jest, zwłaszcza jak to wygląda, dokładnie To jest inne miejsce, które naprawdę daje całość Te, tego tej części wiersza, i nie ma idealny taki sam sposób. Ale z jest że w tego bo nie nie A w tym momencie się, są w tym momencie, w tym w tym momencie, w tym momencie, w to momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w w tym momencie, możemy tym momencie, w z requireden miście ale i nie not inneост laidさん w nie niedalew nie mames i tu już że na jest a to, Znaczymy, że to w stronę państwowego konfliktu Płuczyń. W związku z tym w tym, władzy w tym, na nią panował, a z drugiej strony w wolopieniu podmieniu kobiety, aby być nieznaczną i stroną do panowania mężczyzny, a w konsekwencji nawet przejęcia nad nim władzy. Nie, w tak, to ma sensu. Coś takiego przypadkiem nie jest prawdą, kiedy skończymy na to, co dzieje się w nas jest już bardzo rozwinięte, ale też przecież my popatrzmy, jesteśmy w stanie na różne wydarzenia biblijne, jak i historyczne. gdzie widzimy zgodnie z naszym polskim powiedzeniem, że mężczyzna jest głową, a kobieta szyją, która nie kręci na bodach, prawie nie rządzie, ona był w Kierce. I to jest... Lepsze. Aha. Co zresztą my, jak i kobiety w całym tym konflikcie, dopuścili się, bolesnych nadużyć. się, bo bardzo zresztą i mężczyzn o militarny zębunienizm współczesnych kobiet. I pochodzili, są zimnikiem do opadku i po tej chwili zimnoją ludzie w tej Ale zimno to, że kiedy ktoś jest zimno zimno Tak jak ktoś zimno to jest wynikiem to są w użytkach małżeńskich, pan jest nawet na prawda? I nasze żony, które najbardziej pokorne, przyznają dopranienie niezależności w pewnych kwestiach, dopranienie samodzielności, nie konsultowania się z nami, i robienia, tak jak im się podoba, a kiedy nasza moła zaczyna się kłócić z wodą, następuje się następuje następuje walka. Nie się Możemy porozmawiać, możemy żyć jakieś kobiety, które nie miały nic takiego, było były osłabieniem pokory i pytania i nigdy nie podnosiły głosu swoich mentorów. Możemy o tym porozmawiać, podyskutować i spróbować razem czy jakie jest tutaj rzeczywiste znaczenie tego wiersza. Być może są tutaj obie te kwestie zawarte. Z jednej strony to pragnienie i z naszydzą, To pragnienie bycia blisko bycia pod jego e, stronie, A z drugiej strony ta chęć, nam, żeby nam by Żeby nim kierować, żeby im A Bóg? Bóg my... jest to, to, i, i, I, I mówię, że takich mężczyzn, które faktycznie się go podkarcia. I ktoś z ktoś nie umie, żadnej decyzji się że się spojrzał, bo ja że to Ale znowu, czy to, to jest specjalnie wcale którą Bóg czy to jest właśnie ich forma e upotycznienia o tej roli? Czy Na przykład jakieś chore gwarancje leczenia, które oni wyrosili? I, na serio… i na co widzieli w swoich domach, czy byli zależni od Zostawiło się, że oni się błagają, czy kobiet. zdawa się, że oni tak się tak zjadają, jak my się czuć. nie umieją podejmować decyzji, zająć swojego stanowiska, nie umieją kierować swoimi domami. A dzisiaj, po tym, momencie, w tym, momencie, w tym odaniem, jak w co jest w apostolskich rozmawiamy się z przekonaniem, jak rozmycie między kobietą a mężczyznami jest kwestią do wykonywania przez nas to jest momencie, że jest że świetne trendy, że świetnie mowa, że to świetnie zdobywają, to nie może być na czy w ogóle jakaś czytnika. A w tym że nie mówimy o tym, jaka jest ta różnica, jeśli twierdzimy to, jest. nie jak się że jest wspólność administrowania. Czyli porozmawiania i które tak <muchniak> tak <się> <muchniak> tak nie pozwolą mi czy to w świecie, a potrzeba nam robić w sporach. Wiesz, że w konferencji przychyla się takiemu myśleniu, ponieważ czasami naszych nie, czyli naszych sporach. Ale jeszcze też że tak to są bo to, to, to, to, to, to, to w ogólnym ustaleniu. Ponieważ w dyskusji, która przypomniałby z tym z to określić, nie mamy właściwego słowa na to, w polsku. w e... no są... jest, jest... jest... jest nie, nie, nie? Dobra, jesteśmy, czy nie? No to jest, to jest Tak? to jest, że To że To jest, Tak, mówisz słowo chyba Jak tam? To jest zarówno To jest, Próbują się jak na coś nie różnią się zewnętrznie. ale więc są też takie długie włosy, własne króciki, co znalazłem w No czy też co tym, co tak samo. Chciałbym wypowiedzieć się w swojej za takim długim uprawnieniem. I czuję, że są ludzie grani z tymi dłoniami, którzy z odmienne role i nakazują słuchanie wobec w jednocześnie. mamy odzwierciedla w sensie odwzorowiać poczucie, ale mogłe tego świata, które mamy z bojaźni i zrenać się jako Bóg ma odpowiedzi na temat ubioru, kobiet i mężczyzn w piątym się za moją Nie ma w tym kraju, nie ma w tym kraju, w jak to płacimy? Trzeba pogadać w takich niech się tłumaczy. Teraz, co to jest cybermański, co to jest wierzchoński, powiemy dzisiaj, czy też. Co tu mam zdecydować o tym? Wyobraźmy sobie, że jestem daleki od jakiegoś egoizmu oraz jakiejś tam. załomowania w sprawie zewnętrznej. Myślę, że Bóg jest daleko bardziej zainteresowany naszymi sercami. I jakkolwiek, to jest na zewnątrz, jest wynikiem tego ześciowego. Tak jak Panie Czyli Jeśli jest serce, to jest tego, czy z tego serca wychodzące z tego słowa, czy z I to, jest jest na zewnątrz nas, tak jak wyglądamy, tak jak postępujemy, tak jak postępujemy, jest wynikiem czegoś, co jest nasz myślenie na niej rzeczywistości, na mamy zajmować się naszymi sercami, aby tylko na wewnątrz nie było w porządku że można nas wewnątrz, żeby było kłopowe i nie wyglądać, so so so you know, hey, ale w nie no! mm -hmm. oh. jest to samo I yeah. to jest coś, musimy się bierać. I to jest coś, nie to jest na To jest legalizm. To jest Buda. Bóg się też nie brzędził. Bóg na naszych serc. I chce zmienić nasze myślenie. aby z tego wpływało nasze przemilczone życie na zewnątrz. Jednak nie możemy wziąć tego miejsca z i Nie możemy go tak wiecie stosować I nie powiedzieliśmy dzisiaj to, co mam. Kto chce ma takie wystąpienie, co jest moje, co jest myślę, że wszyscy jakoś wiemy, że są pewne sprawy, które są tylko dla kobiet. Jak ludzie staną przed Wami w świętach, to prawdopodobnie. Ktoś, że ci i to. Rozumiem, że to jest nie takie proste, jest to dyskusyjne. Ale w tym momencie, kto mówi, że Bóg odczynił i nasz innymi. I nie jesteś, że to jest nic nie żeby kobiety były kobiety, żeby mężczyźni byli mężczyźniami. To jest to, co nasze nas w, w tej życia. Na tym Ty w rewarded, свобод, no mm. się nie zdajemy sprawy. Tym bardziej dzisiaj, że się wymieszało w tym świecie. I na przykład, często jest w naszym kraju dzisiaj, może jest w jakimś kraju, to długo przestanie mieszkanie. I myślę, że homoseksualizm jest podczas mojej stresu, dlatego będę przeciwko temu, o czym o Boże mówi. Przypoczyj się u mężczyznowej kobiet. Przypoczyj się u mężczyznowej kobiet. Nie ma nic. Panowie sobie z grubiów A o może być z drugą kobietą. Nie ma nic, to jest normalne. I my, to jest w czego się jeszcze boimy. Ale tak długo. Jestem z kościołów. Zającym do waltych. To jest Słowo Boże. A to potęgla. Ilu z nich mają swoje z kościołem. Ma swoich pastorów. I mówią, że jesteśmy po prostu w z znaleźć jakieś doskonałe słówki myślenia. Widzicie, że wszystko zmienia, braci światła. I dwie rzeczy, które są mówi, my mówimy, po uważamy, no to są czasy inne pewne rzeczy się pozmieniają. Możemy je po podmodyfikować. modyfikować. Musimy być bardzo ostrożni, żeby nie, po, nie pomodyfikować w ten sposób, czym nie zatrzymamy to, co Bóg chodzi w tych wszystkich rzeczy. Zobaczcie, że Bóg <śmiech> dwudziestolemu ludowi, do no, jednego w Kościele, nie ma żadnych które w tej nie mają wielkiego znaczenia. Nie no sądzę jednak, że się za nimi jakaś wielka, duchowa prawda, której nabierają znaczenie, na co nie chcesz. I że niektórzy są oszczeni, ale my nie traktujemy ich z tego poważnie. Mówimy, że nie było za tym kami tych duchowych treści, które podziela się krytycznym. Jak oni mówią, no to wstępne podmieni. Bez wstępnej decyzji, bez odrzucenia, bez poddania się już samym I my na to patrzymy jako na pustego, tego, jako na pusty że tu. No Mające znaczenie w no to jest, no i wartości no duchowej. Nie jednak, że w tej chwili ale nie jest to To jest I tylko no pytanie jest Co no czy to ma no no no tak jakieś znaczenie? Czy jest w życiu? Yeah, na to jest coś, można Nie, nic. To jest tylko po prostu się i to wszystko. Jest nie więcej. Ale czy to nie ma znaczenia? Dlaczego że uśmiechnie się w żeby że się oprzeć. Dlatego, że to, co na zewnątrz, jest objawienie czegoś, co jest zewnątrz. jest to Dlaczego to nie obstajemy? Staramy się uśmiechnie temu, co z możemy. Ale w się tego, co do zobaczenia być bo one dostrzegają ich wartość, a nie my się będą jeszcze rozszytamy, więc to jest z nim spoko. niebezpieczne? Oto Bóg mówi, jestem blisko tego, co jest pokornym duchem i też przed moim słowem. Jak wiecie, jest to jednym z moich najgłębszych prań, bo ja sam drżał przed tym słowem. Żebym nigdy nie mówił wam nic, co jest moim własnym myśleniem i co jest jakimś moim własnym pomysłem i co jest tutaj jakimś nie wiem, wpływem jakichkolwiek rzeczy innych niż tego słowa. To jest ten, że tego Bóg wywieszył tego będzie błogosławił i z tym będzie blisko. To też w jego słowa. To nie wybiera z tego słowa, to nie ujmuje nic, niczego nie dodaje ale trzyma się tego, jest napisane. I stara się zrozumieć właściwie sens tego, co jest napisane. I nie próbuje nic modyfikować, nie próbuje nic zmieniać, nie próbuje jakoś kombinować, żeby było wygodniej według modły, jaka obecnie panuje tu czy tam. Dlatego bardzo siostry, że tam wam te kwestie. To rozszerzenie. Jeszcze mówię, jak do tematu, kiedy będzie możliwość podyskutowania, porozmawiania jakiegoś może szerszego obejrzenia, bo nie chcę sam w tej kwestii tak powiem, tej dalej ciągnąć. Mommy z razem wspólnie, rozważyć różne miejsca Słowa Bożego i jakoś przyjrzeć się tym kwestiom lepiej razem z wami, zanim tutaj sam przedstawię dalsze jakieś kierunki. Musimy modlić że Bóg w swojej łasce pomógł nam rzeczywiście trwać na w Jego słowie w każdej kwestii, w jakiej mówi do nas. Jest wiele, wiele rzeczy, których jeszcze nie widzimy w tym słowie. Jest wiele rzeczy, które nie jesteśmy świadomi. I być może robimy coś niewłaściwie ze względu na nasze takie czy inne przekonania. Jest to, jak mówię, nie podjąłem żadnej decyzji jeszcze nic takiego. Po prostu, jak mówię, od jakiegoś czasu, dłuższego czasu nos noszę się z rozważaniem tej kwestii. I nie chciałbym to być pochopny absolutnie w niczym ani też nie, nie stworzy się czegoś, czegoś zewnętrznego, co nie miałoby sensu. Nie, nie byłoby wyrazem czegoś faktycznie duchowego. Także zaczynamy od tych duchowych kwestii i od tych kwestii, które są jasno przedstawione w Bożym Słowie, a które widzimy w dzisiejszym świecie są zawarte i które widzimy do Kościoła coraz bardziej wnikają w takim myśleniu a to nie ma wielkiego znaczenia. My tak bardzo boimy się legalizmu, że czasami popadamy w anarchię, która wcale nie jest mniej niebezpieczna od legalizmu. Legalizm jest straszną rzeczą, ale anarchia jest straszną rzeczą. Obie mają mają miejsca Boga. Wiecie, że Bóg chce, abyśmy uczyli się z Jego Słowa i abyśmy nawet wbrew naszemu własnemu rozumowi byli posłuszni Jego Słowu. Nie spodziewali na własnym rozumieniu, naszych własnych jakichś wspananiach, czy tym, co nam się wydaje, że jest dobrych, ale w pokorze oddali się Jemu, Jego słowo żyje, tak, jak Pan Bóg przekazał. Już wtedy możemy spodziewać się Jego błogosławieństwa, i wtedy też nie mamy lęku, ani obaw, ani jakiś świecie. Czy tak, czy tak, czy jak nam się dzisiaj wydaje. A głowy tak? kochany nasz Panie Twoje słowo jest prawdą Twoje słowo jest światłością dla naszych nóg Chcemy chodzić w tym świetle które Ty rzucasz nie chcemy własnej jakiejś lampy nie chcemy na jakichś własnych pomysłów nie chcemy myślenia w Twoim kościele ale dla mnie Uznawać Twe Słowo, rozumieć je dzięki objawieniu, kiedy dałeś przez Twojego Ducha, i wypełniać nie tylko literę, ale przede wszystkim ducha, który stoi za tym Słowem. daj nam Panie własne, Twoje właściwe zrozumienie, prosimy. Ośmieć nas i strzeż nas od jakiegoś błędu, strzeż nas od stędzenia na jakieś nasze manowce, naszego ludzkiego myślenia. Pomóż nam, Panie, pomóż nam rozmyślać i rozważać te słowo dniem i nocą, aby ono było naszym przewodnikiem. Jakbyśmy abyśmy i bojaźnią do Niego się odnosili. Nie próbując niczego modyfikować, nie próbując niczego ujmować, ani niczego dodawać. Prosimy. Prosimy, da nam rozmyślać o tych kwestiach, które tutaj dzisiaj rozważaliśmy. Niech Cię Święty Bóg będzie naszym pomocnikiem w tych rozważaniach. Abyśmy nie pobłądzili na manowce. Ale rzeczywiście żeśmy Twoją myśl, Panie. To, co Ty próbujesz nas powiedzieć czyste słowo i w pokorze poddali się, posłusznie, Panie, pełniąc jedno Twojej chwały, bo to jest nasze pragnienie, by Ciebie wierzyć, by Tobie się podobać, by Ciebie czcić, Panie, w naszym życiu. Oto modlimy się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.